Festiwalom. Odcinek ósmy. Dziesiąty festiwal filmu i sztuki Dwa Brzegi. W ramach kolejnego spotkania z gwiazdą Michalina Olszańska opowiadała o trudach związanych z rolą w filmie Ja, Olga Hepnarowa. Michalina, daję Ci tutaj mikrofon, bo e, zanim zaczniemy o Ja, Olga Hepnarowa, Olga Hepnarowa, powiedz e, właśnie, jak o, było bardzo trudno znaleźć te dosłownie godziny, żeby mogła się znaleźć z nami tutaj w Kazimierzu Dolnym. Łatw, łatwo nie było, ale bardzo mi też zależało, żeby przyjechać chociaż na chwilę, bo Kazimierz jest piękny i festiwal, mięso mówić, ciechły i uroczy, więc bardzo chciałam no i się udało, także z happy endem to całe, całe przedsięwzięcie. No. Obejrzeliśmy twój film z twoim udziałem. Ja wprowadzając ten film powiedziałam, że moje z nim pierwsze spotkanie było na festiwalu w Berlinie i że tam rzeczywiście ta twoja kreacja zyskała bardzo, bardzo wysokie i pochlebne recenzje. I ten projekt, jak wiele innych, w których Michalina Olszańska decyduje się brać udział, jest, był projektem niezwykle trudnym, ponieważ cały film oparty jest na zbliżeniach, jesteś cały czas w kadrze. W dodatku no, rozmawiałyśmy o tym, że też nadałaś tej postaci jakiś taki dziwny ruch, tak? taki, jakiś taki dziwny sposób poruszania się. Więc ciekawi mnie, jak, jak do tego dochodziłaś, autentyczna postać yy, i ta twoja kreacja na ekranie. Tak na pewno yy, przede wszystkim bardzo wnikliwie przeanalizowałam to, co widziałam o Olce te wszystkie zdjęcia, których nie jest dużo, ale czasami nawet jedno zdjęcie wystarczy, żeby poznać charakter osoby poprzez twarz, przez oko. Także budowałam Olgę bardzo od podstaw. Też obejrzałam film, który reżyserzy zrobili wcześniej, dokumentalny o Oldze. Jakoś tak wspólnie budowaliśmy Olgę od, od początku, a jednocześnie na podstawie tego ducha, który, który jest ponieważ ja bardzo lubię grać w postaci, które istniały, bo mam takie poczucie, że wiąże się właśnie z tą duszą i że robię to też dla niej, a nie tylko dla, dla artystycznego wymiaru. Po prostu tak starałam się zbudować ją, oczywiście nie taka jak była, ponieważ to jest niemożliwe, ale jak najbardziej zbliżoną. Pamiętajcie, że rozmowa nasza polega na tym, że to wy bierzecie też w udział i zadajecie jakąkolwiek myśl, pytanie. O, już jest ręka w górze, bardzo proszę. Um, to nie, nie działa. Już, już daję jak... mikrofon. Ale ja, to ja powtórzę, bo tam są na zewnątrz osoby, które nie będą słyszały dyrektora. Ja już Panu daję swój e, mikrofon. Chciałam zapytać, czy Pani mówiła po czesku, czy została Pani zdablingowana, ponieważ nie jestem w stanie odtworzyć tego. To bardzo dobrze, że, że są wątpliwości, dlatego że. To było tak, że ja mówiłam po czesku, nauczyłam się tekstu, więc, więc ruch warg się zgadza, natomiast później został nałożony również głos dwóch czeskich aktorek. <głos> dwóch, ponieważ wiadomo, że ja uważam, że aktor nie musi robić wszystkiego w filmie, to jest kreacja, to jest coś, coś, jakiś nowy byt, więc nie było sensu się upierać, że ja teraz będę siedziała dwa lata i szlifowała akcent, bo nie da się go stracić. Także, a tak dlaczego nie dwóch? Nie rozumiem, dlaczego? Też nie wiem. <śmiech> Właśnie, no, a nie, to jest ciekawe, dlatego, że ja pamiętam recenzję z Berlina, gdzie recenzenci nie zachwycali się nad faktem, że byli przekonani, że to różne aktorki grały te różne okresy z życia Olgi Hepnarowej i byli bardzo zdziwieni, że to jest ta sama aktorka. A ta sama aktorka potrafiła zagrać tak różne właśnie oblicza Olgi heptarowej, ale już potrzebne były dwie czeskie aktorki, żeby podłożyły ten głos. Czy tam była chyba taka kwestia, że te rzeczy, które idą z offu, Aha, listy, inaczej, to jest inna osoba, a, a te scenki dialogowe inna? Oni są specami od dubbingu, mają specjalną szkołę, więc umieją to zrobić. Mhm. Proszę bardzo. Jeszcze raz pan. Też proste pytanie. Czy schudła pani Daroli? A że niby teraz co? To znaczy teraz ma pani doskonałą figurę, natomiast wówczas, pomimo że na twarzy wyglądała pani idealnie, sama figura była bardziej chłopieńca niż kobieca. Yy. A, tak, tak. Yy stwierdziliśmy, że, że ja byłam w ogóle byłam szczupła, nie aż tak, natomiast stwierdziliśmy, że do tej jej postaci fizyczność jest niesamowicie ważna, dlatego ten ruch i również to, że wyglądałam anorektycznie, umówmy się. Było dla mnie takim dodaniem czegoś współczesnego, dlatego, że współczesne nastolatki bardzo często mają problemy z odżywianiem i chociaż Olga sama nie miała, była dosyć taka krzepka to wydawało mi się, że to będzie takie fajne połączenie tych tamtych czasów z tymi współczesnymi problemami nastolatek, ponieważ anoreksja jest bardzo bardzo często spotykana u młodych dziewcząt i jest dużym problemem. Więcej nagrań na www.podcaston.eu